U wyjścia z klasztoru czekało natomiast parę osób, które najpierw naszemu towarzyszowi, a potem i nam samym zaczęły coś przekładać. Sprawa nie była zwykła. Oto dnia wczorajszego zapadł wyrok w wielkim procesie tradycjonalistów karlistowskich z Durango, którzy chcieli zrobić powstanie na rzecz białych. Taczy miasta otacza dewiza łacińska głosząca od pięciu wieków, że Durango noble i leal a la corona real. W murach kościoła drzemią stare kule artylerii generała Espartera. Cóż więc dziwnego, że karlizm odrodził się w starej swej stolicy. W procesie o zdradę stanu zapadło 13 wyroków śmierci. Szczęściem w tej liczbie 11 było trudnych do wykonania, bo podsądni zdołali przedrzeć się przez linie bojowe i byli po tamtej stronie. Natomiast w stosunku do dwóch ludzi młodych, najmniej może winnych, posiadających rodziny, zapadł także wyrok śmierci. Ludzie dowiedzieli się, że jesteśmy cudzoziemcami i gośćmi rządu. Przyszli prosić o interwencję u prezydenta. Oczywiście przyrzekliśmy zrobić wszystko, co tylko chcą. Zaznaczyliśmy jednak swoje wątpliwości, czy prezydent będzie uważał tak bardzo na słowa obcych dziennikarzy. Nasz towarzysz zapewnił, że mimo wszystko może to odnieść skutek. Rząd jest wrażliwy na opinię zagranicy. Wie, jak i Madrytowi i Sewilli zaszkodziły w tej opinii masakry. W dodatku interwencja obcych dziennikarzy może tu rozwiązać ręce wobec miejscowych czerwonych, którzy stale zarzucają władzom zbytnią łagodność. Rząd w tym wypadku zasłoniłby się jakby tą zagraniczną interwencją. Niedawno dziennikarka katolicka z Francji, pani Malter, wstawiła się za młodym jeńcem wojennym Niemcem kuzynem von Papena. Sprawa obcokrajowca ujętego z bronią w ręku na froncie była zbyt wyraźna. Pokrywieństwo ze znienawidzonym wicekanclerzem pierwszego gabinetu Hitlera zaszkodziło mu jeszcze u komunistów. Dość, że nawet po poddaniu sprawy nowemu badaniu ułaskawienia nie dało się wyjednać. W tym wypadku nie wchodzi w grę tyle animozji. Może nam się powieść lepiej niż pani Malter. Nad wieczorem byliśmy w Bilbao i z zanotowanymi nazwiskami skazanych poszliśmy do prezydenta. W niedzielę o tej porze nie było tu nikogo. Przyjął nas w biurze prezydenta jakiś znudzony podsekretarz. Nie wprowadzając go w całą sprawę, zapytaliśmy tylko, czy wyrok wydany w sobotę zostanie jutro, to jest poniedziałek rano wykonany. Gdyby odpowiedział, że tak, byliśmy gotowi wyszukać, gdzie można prezydenta i prosić go zaraz o łaskę. Gdyby nie, mieliśmy czas zaczekać do dnia następnego. Sekretarz zadzwonił do kilku miejsc i wreszcie oświadczył, że nie. Wyrok zostanie wykonany dopiero pojutrze, czy nawet za trzy dni. W nocy przed dwunastą budzi nas stukanie do drzwi. Portier hotelu oznajmia, że dzwonią do nas z kancelarii prezydenta z zawiadomieniem, że stracenie skazanych odbędzie się jednak na zajutrz o świcie. Kancelaria zapytuje, czy pragniemy asystować przy akcie. Jeśli tak, samochód zajedzie po nas o szóstej rano. Proszą o odpowiedź. Oczywiście pobiegliśmy na dół do telefonu. Łączymy się z kancelarią. Mówię, że nie o to nam chodziło, że prosimy o skomunikowanie nas zaraz z prezydentem, że pragniemy prosić o łaskawienie. Zdziwiono się mocno. Zapytano, czy znaliśmy tych ludzi. Jeśli nie, czemu nam na nich tak zależy? Poprosiłem o telefon prezydenta. Układałem krótko, a jak najlepiej słowa, które powiem. Żeby były najskuteczniejsze, żeby nie urazić natręstwem, a jednak przekonać dość silnie. Co powiem, jak powiem. Po chwili telefon odpowiedział. Zawiadomiono, że prezydent, czując się niedobrze, poszedł się położyć i zakazał się budzić. W jakiej sprawie? Powiedziałem w jakiej. Nie zrobiło to żadnego wrażenia. Odpowiedziano tylko, że prawo łaski ma Rada Ministrów. Powiedziałem, że chcę prosić prezydenta przynajmniej o wstrzymanie egzekucji. Usłyszałem odpowiedź, że i tego zrobić nie mogą, po czym zaraz przełączono mój telefon na nowo z kancelarią. Zadzwoniłem najpierw do księdza Uruti, potem do Mendigurena. Bezskutecznie. Zadzwoniłem jeszcze raz do kancelarii. Tym razem odezwał się ktoś inny, bardzo uprzejmy i autorytatywny. Odpowiedział, że samochód już przygotowano na rano, wszystko gotowe, będzie przed hotelem, że możemy z niego skorzystać, żeby być świadkami egzekucji. Miałem wrażenie, że nie rozumieją zupełnie, ale to zupełnie o co mi chodzi. Powtórzyłem raz jeszcze moją sprawę. Odpowiedziano mi wtedy, że mają tylko jedno wydane im polecenie. Zapytania dziennikarzy polskich, czy pragną być świadkami stracenia, a jeśli tak użyczenia im samochodu na godzinę szóstą. Więcej nic. Czego więc chcemy? Czy mają nam służyć samochodem? Wtedy utraciłem do reszty cierpliwość. Powiedziałem, że przyjechałem tu jako katolik do katolickiego państwa, że mam dość mordów, że czemuż się oburzają na Cape Deliano w Sewilli, czemuż Odżegnywają od komunistów, skoro robią i tutaj krwawe widowisko ze straceń. Powiedziałem, że wyjeżdżam natychmiast, proszę o samochód, ale do portu, na pierwszy neutralny statek. Że nie chcę tu nic widzieć, że dla świata tyle są warci, co Sewilla i kaci z Barcelony. Że nic tu innego się nie dzieje jak w Hiszpanii. Cisnąłem słuchawkę. Zacząłem się dopytywać o mieszkanie prezydenta. Okazało się, że mieszka na wsi o 14 kilometrów stąd. Mendiguren? Też na wsi, w innej stronie. Oto jeszcze jedno charakterystyczne dla tych ludzi. Są to wszystko ludzie z małej prowincji i nie zatracili z nią kontaktu. Ale teraz to utrudnia sprawę. Znaleźć jakąś niezarekwirowaną taksówkę. Naraz telefon zadzwonił znowu. Dzwonił Mendiguren. Zrozumiałem, że się dowiedział o awanturze, że wie już, jak jego podwładni zrozumieli moje wieczorne zainteresowanie skazanymi. — Wie, co mi zaproponowali za widowisko, o co mi chodzi i co im powiedziałem przed chwilą. Zrozumiałem, jak ten człowiek, katolik, europejczyk, wychowany w Belgii, ten, który mi przez te trzy dni tak wyraźnie odcinał swój kraj i rząd od krwawej Hiszpanii, musi się teraz wstydzić. Tłumaczył się, jak mógł najbardziej. Powiedziałem, że nie chodzi nam o to. Rozumiemy, zakładamy z góry, że ową wstrętną propozycję uczynił nam jakiś tępy urzędnik. Mendiguren przerwał, że ordynans po francusku odonans znaczy nieco więcej niż nasz ordynans, że nigdy i w żaden sposób nie myślimy obciążać za to narodu baskijskiego, ani władzy, ani nikogo, że potrafimy to odróżnić, zapomnieć zupełnie, ale, ale pozostaje dalej sprawa tych ludzi, których mają stracić o świcie. Jedno nie zmarze drugiego chodzi o życie tych ludzi. Mendiguren obiecał dał słowo honoru zrobić wszystko, co może. Po pół godziny odezwał się znowu telefon. Udało mu się sprawdzić, że prezydent dotąd nie został oficjalnie zawiadomiony, a więc nie mogą ich rozstrzelać. Dla pewności, za pośrednictwem ministra sprawiedliwości, również katolika, zadzwonił do więzienia. Sprawa musi przejść przez Radę Ministrów, która zbierze się we wtorek lub środę. Będę miał czas prosić prezydenta. Rozstrzyga oczywiście rada, ale zdanie prezydenta zawsze znaczy – o jedno mogę być spokojny rano, ich nie rozstrzelają. A tamto? Niech pan zapomni. Niech pan pamięta, że przez kilka wieków panował nad tym krajem cień Hiszpanii. Wielcy i mali José Antonio de Aguirre, prezydent Euskadi, autonomicznego regionu trzech prowincji w łonie Republiki Hiszpańskiej, pierwszy po wielu wiekach włodarz usamodzielnionej wspólnoty baskijskiej, Przyjął mnie, jak to było umówione, w swym gabinecie, tuż obok dziesiątka podobnych pokojów, w których stukały Remingtony i szła pełną parą praca zmobilizowanych przemysłów, mająca dostarczyć frontowi, odzieży i amunicji, żywności i broni. Rezydencja mieści się w dawnym hotelu i pokój prezydenta ma w sobie coś z owego hotelowego prowizorium, ale jednocześnie jest pełen największej prostoty. Na dużym biurku leżą posegregowane pliki aktów. Poza nimi nie widzi się już nic więcej prócz jednej tylko rzeczy. Wznosi się ona spośród nich kształtem ciemnym, dobrze znanym, ostrym. Jest w nią duży krucyfiks z ciemnobrunatnego drzewa. Stary, niezawodnie piękny, ale przede wszystkim najzupełniej prosty. Z pewnością nie jest to żadne dzieło sztuki. Ale nie jest to także szablonowy krucyfiks z naszych sądów. Przedmiot stanowiący część inwentarzową gmachu. Jest to jeden z takich, jakie znajdujemy czasem w starym domu, przy łóżku osób bardzo pobożnych, ale nie czyniących ze swej pobożności żadnej zewnętrznej ostentacji, pragnących tylko w swojej głębokiej wierze móc składać u stóp owego znaku symbolicznego wiary, swoje troski, nadzieje i myśli. Obecność tego krucyfiksu jest jedynym, bardziej osobistym piętnem wyciśniętym na tym bezosobowym pokoju. Człowiek, który go tu przyniósł, stoi właśnie przede mną. Średniego wzrostu, ciemny, bardzo baskijski i młody. Jeszcze jeden młody. Jeszcze jeden, który wydaje się bardziej młody może niż sam jest. Z całą swoją powagą, z całą skromnością, która mu patrzy z oczu. Przez chwilę myślę o małym Dolfusie. Ale to jeszcze coś innego. Już siedząc naprzeciw niego, zadaję swoje pierwsze pytanie. Znaliśmy zawsze Basków jako ludzi głęboko przywiązanych do wiary katolickiej, do swej narodowości, do tradycji. W zeszłym stuleciu oni właśnie byli najwierniejszymi szermierzami sprawy znanej pod nazwą karlizmu. Jeszcze teraz wielu Basków walczy w szeregach powstańców. Wy tutaj jesteście z przeciwnej strony. Jesteście z frontem ludowym. Czy mógłby mi Pan, Panie Prezydencie, wyjaśnić przyczyny, które skierowały Was na tę drogę? Prezydent namyśla się chwilę. Potem odpowiada. W tym, o co pan pyta, muszę najpierw sprostować parę rzeczy. Przede wszystkim nie jesteśmy, jak to pan powiedział, avec el frente popular. To nie jest ścisłe. Co jest ścisłe? To to, że my, nasze wolności, nasze prawa, nasze ideały, nasz naród baskijski, zostaliśmy zaatakowani jednocześnie i przez tych samych ludzi, którzy zaatakowali legalny reżim hiszpański. Napadnięto nas, bronimy się, będziemy się bronili. Oto jak jest. Mówi mi pan, że wielu Basków walczy po tamtej stronie. Odpowiem, że my, władze Euskadi, zgodzimy się w każdej chwili, choćby zaraz, na plebiscyt, referendum ludowe, zarządzone na całym terytorium zamieszkanym przez Basków. Referendum przeprowadzone oczywiście w warunkach najzupełniej legalnych i neutralnych, w którym ludność naszego kraju mogłaby się wypowiedzieć w tych sprawach. O zwycięstwo w takim plebiscycie jestem spokojny. My z Bilbao przystępowalibyśmy do niego, niosąc uzyskany od Hiszpanii statut autonomii Baskijskiej odzyskanie naszej samodzielności zdeptanej przed wiekiem, cel naszych walk ostatnich. Z czymże przystępowaliby tu baskowie karliści z armii Moli? I nie urywając, prezydent Aguirre przechodzi do dalszej kwestii. Wspomniał pan o jednej z wielkich w tym kraju spraw zeszłego wieku, o karlizmie. Zanalizujmy wreszcie, co się w tej sprawie i dla kogo mieści. Było i jest jeszcze bardzo wiele zagadnień, spraw bardzo różnych, ujmowanych jednak razem pod wspólnym mianem karlizmu. Znaliśmy przede wszystkim dawnych pierwszych karlistów baskijskich. Sto lat temu chwycili oni za oręż. Chodziło o to, kto zasiądzie na tronie madryckim. Ale trzeba wiedzieć, że ta sukcesja dynastyczna odgrywała w motywach ich walki, jak zresztą i w całej Hiszpanii, rolę drugorzędną. Jeżeli ówcześni liberałowie, lewica hiszpańska sprzed lat stu, wzięli w Hiszpanii stronę królowej wdowy i jej małoletniej córki, to przede wszystkim dlatego, że pretendent do tronu, brat zmarłego króla Ferdynanda, ów Don Carlos, dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik liberalizmu, jako szef autokratycznej prawicy. Woleli po prostu mieć w Hiszpanii monarchię w stylu Ludwika Filipa niż Karola X, niż Mikołaja I. Dla Basków Don Carlos i jego zwolennicy mieli natomiast jedną dobrą stronę. Oto jako zwolennicy tradycji dawnych wieków okazywali się skłonni do utrzymania odrębności lokalnych, starych przywilejów dawnego stanu rzeczy, a w tym i odrębności baskijskich. Liberałowie śladem rewolucji francuskiej byli centralistami. Oto co nas pociągało w sprawie Don Carlosa. Najlepszym na to dowodem jest, że gdy generał Espartero obiecał, iż swobody nasze zostaną uszanowane, odstąpiliśmy od tej sprawy. Zostaliśmy jednak oszukani. Liberałowie Parlamentu Madryckiego obalili w imię postępu w roku 1839 nasze fueros. I odtąd chwytaliśmy za broń przy każdej okazji, jaka tylko się nadarzyła. Wreszcie w końcu ubiegłego wieku wyszedł z naszego narodu myśliciel, pisarz, nauczyciel i działacz który nasz stary tradycjonalizm baskijski przekuł na współczesny nacjonalizm, taki jak innych ujarzmionych narodów. Był to Sabino de Arana i Goiri, założyciel stronnictwa, z którego wyszedłem. Inni pracownicy wypozażyli nas jednocześnie w zdobycze na każdym polu i utrzymując z szacunkiem nasze narodowe właściwości, uczynili z naszego kraju jeden z najwyżej stojących regionów z tej strony Pirenejów. My teraz Kontynuujemy i tę pracę, i tę walkę. Czynimy w XX wieku to, co Polacy, Czesi i inne narody czyniły w wieku XIX. Jak gdyby porządkując raz jeszcze wszystko, co może powiedzieć o karlizmie i karlistach dzisiejszych, dodaje, tamto to byli dawni karliści baskijscy W sprawie pretendenta to nie dziedzictwo tronu, nie absolutyzm, nie teoria prawa do władzy z Bożej łaski, nie monarchia Filipa II były rzeczami, których pragnęli bronić. To były ich własne prawa i wolności, zaatakowane w tym samym czasie i przez tych samych ludzi, którzy atakowali prawa Don Carlosa. Wówczas stanęliśmy, jakby ktoś mógł powiedzieć, po stronie skrajnej prawicy. Dziś, jak znowu powie się niesłusznie, jesteśmy lewicą. Wówczas i dziś będzie to błędne i wówczas i teraz jesteśmy za naszymi prawami. Gar a kino za tak. Karliści, karliści dzisiejsi, mówi jeszcze prezydent, to właśnie autorytaryzm czysto prawicowy, który pociąga ich w tym wszystkim. To nie są obrońcy fueros. W karlizmie widzę przede wszystkim to, co dla naszych dziadów odgrywało najmniejszą rolę. Stronę legitymistyczną, monarchistyczną, prawo z Bożej łaski, autokrację. Idą ku niej poprzez wolność własnego kraju. Cóż się z nim stanie, jeśli by zwyciężyli wojskowi? Przecież to właśnie wojskowi, nacjonaliści hiszpańscy, prawica hiszpańska, która prowadziła najbardziej nieprzejednaną kampanię przeciw pierwszemu statutowi autonomicznemu, przygotowywanemu dla kraju Basków po nastaniu republiki. Czyż Baskowie zapomnieli o tej kampanii? I uśmiechając się dodaje, przyszedł pan tu po wywiad aktualny, a otrzymuje pan tymczasem lekcję historii baskijskiej. Tym lepiej dla mnie, mówię. Ale jeśli pan prezydent pozwoli, ja z kolei będę mówił nieco o historii walki o wolność innych, dalekich i mało tu może znanych narodów, które walczyły w warunkach bliższych może wam z XX wieku niż nam, Polakom i Czechom, którzy przebyliśmy to samo w dziewiętnastym. Niech pan mówi, zachęca prezydent. Opowiadam, że jest prawdą, jak to zauważył był prezydent w jednym z ustępów swojej rozmowy, że i Polacy, nacjonaliści i katolicy szli często podczas walki z rewolucjonistami obcymi ich ideałom. Ale, dodaję, niebezpieczeństwo zatonięcia w tych prądach, którymi pragnęliśmy żeglować, nie było wielkie, podczas gdy współczesny marksizm to ideologia o wiele potężniejsza niż dawne ideologie czerwone, nieraz utopijne, zazwyczaj mętne, zeszłego wieku. Mówił mi pan, panie prezydencie, o przykładzie Polski, przykładzie Czechosłowacji, ale wydaje mi się, że dla Was bardziej współczesny może być przykład Ukrainy, przykład narodów Kaukazu. Nie wiem, czy te narody są tak dobrze znane Baskom. W latach 1918-21 narody te, podobnie jak Wy dzisiaj, pragnąc wyzyskać dziejowy moment rozprężenia udawnych dawnych ujarzmicieli, stanęły między powstańczymi generałami, molami i warelami swego czasu, a między rosyjskimi czerwonymi. Część z nich przynajmniej wybrała czerwonych, niosących autonomię i federację. Dziś Ukraina i Kaukaz z całą swą autonomią i federacją zatonęły w falach marksizmu. W wieku XIX było inaczej niż w wieku XX. Los Ukrainy jest dla Was dalszy geograficznie, ale bliższy chronologicznie. Czyż nie obawiacie się jednak, odważam się postawić drażliwe pytanie, podobnego końca? Prezydent pozwolił mi mówić i gdy skończyłem odpowiedział. Nie, nie obawiamy się. Zaraz panu powiem dlaczego. Przede wszystkim jesteśmy daleko od Rosji. Nie jesteśmy zdani na akcję bezpośrednią, taką, której mógł ulec Kijów i Kaukaz. Hiszpania w moim pojęciu kroczy własnymi szlakami, może równoległymi do rosyjskich, niezawodnie pod pewnym ich wpływem, jednak odrębnymi. Ale w obecnym stadium rewolucji widzimy, że nawet w krajach takich jak Katalonia, gdzie w pierwszym okresie wydawało się, że fala rewolucji społecznej zatopiła zupełnie siły narodowe, wyłoniły się one dziś z potopu, zaczynają brać górę. Tak jest w tej Katalonii, gdzie anarchiści mieli swoje największe siły, gdzie rewolucja się zaczęła, gdzie była tak krwawa. Tutaj to kraj basków. Kościołów tu nie palono, księża są wolni, religia szanowana. Burza pierwszych dni rewolucji przeszła tu już wtedy z najmniejszą siłą. Nie, proszę pana, w naszym kraju nacjonalizm, podobnie jak i Kościół, był głęboko zakorzeniony w społeczeństwie. Nawet kwestia społeczna miała tu aspekt lepszy niż gdzie indziej. Klasy robotnicze zorganizowały się tu na zasadach zawodowych w organizacjach czysto robotniczych, ale dalekich od marksizmu i anarchizmu. Były, co wszyscy uznają, najbardziej oświecone w Hiszpanii. Przy pomocy tych sił i tego stanu rzeczy utrzymaliśmy równowagę, zorganizowaliśmy nasze życie. Nie zostaliśmy zatopieni przez żadną falę. Teraz już nie będziemy. Teraz tego się nie boimy. Mówił pan, panie prezydencie, że to Baskowie zostali zaatakowani przez powstanie wojskowe. Jak i czym? To proste, opowiada prezydenta Girre. Po upadku monarchii, gdy po raz pierwszy wysunęła się sprawa statutu autonomicznego dla kraju Basków, podobnego do tego, który otrzymała właśnie Katalonia, właśnie prawica hiszpańska rozpoczęła gwałtowną kampanię przeciw tym planom. Podburzono tradycjonalistów nawarskich, starając się rozdzielić Basków. Tych, co głosowali za statutem baskijskim, piętnowano jako złych katolików, masonów, Żydów. Lżono biskupa z Witoria, który oświadczył wyraźnie, że statut... Rzecz czysto polityczna i narodowa, w dodatku szanująca wszystkie prawa Kościoła, w niczym nie sprzeciwia się sprawom wiary i że głosując za statutem nie jest się jeszcze złym katolikiem. Prezydent wstał, szuka w półkach biblioteki. Wyciąga gruby tom, który już widziałem. To jego mowy, artykuły, polemiki, gdy jako zupełnie młody poseł do konstytuanty bronił tych spraw przeciw prawicy, jak też przeciw lewicy. Cały skrót historii. Znajdzie tu Pan echa owej walki. Zobaczy Pan, że odmawiano nam na prawicy hiszpańskiej nawet tych praw, które szanował absolutysta Don Carlos. W tej książce walka kończy się na roku 1935. Naszych czasów w niej jeszcze nie ma. Później było jeszcze gorzej. W pierwszych dniach puczu wojskowego generał Mola aresztował w Nawarze wszystkich baskijskich działaczy narodowych, w tym wielu księży. Potem przyszło gorsze. Zakazano mówić w Euskera, wygnano biskupa z Witoria, księcia Kościoła, który był zarazem Baskiem, jak kardynał Mercier był Belgiem. To ten sam, który nie chciał, aby Kościół i katolicyzm sprowadzono do roli narzędzia w ręku centralizmu kastylskiego. Do tych aktów jeszcze jedno muszę dodać. Listę 32 księży czy osób duchownych, katolików, pozostających w najzupełniejszej zgodzie ze swymi władzami kościelnymi i Rzymem, rozstrzelanych przez rozkaz wojskowy. To już nie są sporadyczne wypadki. Stoimy tu wobec zwartego systemu. Te rozstrzeliwania wyrywają kościołowi baskijskiemu wszystkie jego narodowe, wybitniejsze elementy. Zmierzają do pozbawienia naszego kraju, naszego ludu, księży, ich mowy, ich krwi i rasy. Po zwycięstwie myśli się zapewne o wysłaniu nam księży z Kastylii, którzy może wbrew swojej własnej woli, ale przecież de facto stać się muszą agentami asymilacji. Chce się wyprzeć nasz język nawet z tego miejsca, gdzie znalazł w czasach najcięższych swój najwierniejszy schron, z kościoła. Ale jeśli tak jest, trzeba, żeby w całym świecie, w całym świecie katolickim, w krajach tak katolickich, zwłaszcza jak Polska, jak Irlandia, wiedziano, że pozbawia nas się elementu duszpasterskiego, który wśród klerów Hiszpanii uchodził za najbardziej wykształcony, najlepiej przygotowany do swych zadań, Elementu, którego wieloletnia praca sprawiła, iż tu właśnie kościołów nie spalono. Ale wtedy trzeba, żeby wiedziano, iż oznaczać to będzie oddalenie ludu od kościoła. Postawienie między nimi księdza narodowości obcej, jeśli nie wrogiej. Na Śląsku, w Poznańskim, chciano wam dać księży niemieckich. Czyż w ten sposób zbliżano wasz naród do kościoła powszechnego, rzymskiego? Nie mam, podkreśla prezydent, najmniejszego prawa ani zamiaru nawet przemawiania za Kościół, za Rzym. To Kościół sam wypowie swój sąd w tej sprawie. Nasza rasa czeka na ów sąd. Niemniej raz jeszcze podkreślę, że akcja generała Moli, akcja zmierzająca do zniszczenia całego duchowieństwa pochodzenia baskijskiego, przygotowania w ten sposób jego substytucji przez księży hiszpańskich, nie zbliży naszego narodu do tych nowych pasterzy. Ich ręku, ten kościół, który krzepił nas w dniach najcięższych, który wspierał nasze odrodzenie narodowe, naraża się na to, że stanie się narzędziem ucisku jednego narodu przez inny. W Rzymie starają się wyposażyć odległe plemiona w księży, ich mowy i rasy. Pracuje się nad tym, aby Japonia miała księży japońskich. Czy Rzym pozwoli, żebyśmy tutaj byli pozbawieni naszych? Muszę przystąpić do dalszych kwestii. Czy statut autonomiczny uchwalony przez Parlament Madrycki jest wystarczający? Czy zaspokaja on ostatecznie dążenia narodowe Basków? Czy kładzie kres ich żądaniom, czy też nie? Prezydent odpowiada. W życiu narodu nie ma kresów. Są tylko etapy. Statut jest też tylko etapem. Etapem bardzo potrzebnym, koniecznym, ocenianym przez nas głęboko, ale tylko etapem. Poprzez niego nasza rasa pójdzie dalej swą drogą. — Ta droga, panie prezydencie, dokąd prowadzi ta droga? Jakie węzły między Euskadią a Hiszpanią pozwoli utrzymać? Niepodległość zupełna? Prezydent zamyślony odpowiada. — Czego my pragniemy, czego chce Euskadi, to być panem swego losu, móc z całą swobodą rozwijać własną kulturę narodową we wszystkich dziedzinach. Wszak nawet teraz, podczas wojny, stworzyliśmy nasz własny uniwersytet i nie być w tym krępowanymi przez nikogo. Uznawać prawa przez nas samych stanowione, czy przez nasze legislatywy uznane. Oto cel. My szukamy obecnie formy, w której najlepiej, z najmniejszym nakładem ofiar, można by go urzeczywistnić. Jaka będzie ta forma? Zależy w dużej mierze od Hiszpanii. Jeśli zobaczymy, że obecna autonomia jest szanowana, że związek z Hiszpanią nie krępuje nas już narodowo, zbliży nas to do Madrytu lepiej niż siła. Gdyby było inaczej... Jeśli będzie inaczej, w takim wypadku będziemy wiedzieli, że po to, aby żyć jako naród, trzeba posiadać pełną odrębność państwową. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest to trudne. Wolelibyśmy spokój, zgodę i nasze prawa, ale posiadanie tych praw cenimy ponad wszystko. Lecz teraz ze statutem, jeśli Wasza sprawa zwycięży, nastanie spokój. Będziecie mieli przed sobą ogromne zadanie. Prawie państwo, prawie odrębność. Prawie jak my, jak Czesi w roku 1918. Co wtedy myślicie uczynić? W biurach za ścianą stukają maszyny do pisania. Pracują gorączkowo biura zaopatrzenia frontu. Wstukuje się w naszą rozmowę wojenna aktualność chwili. Ale mój rozmówca przekracza ją myślą. Mówi o tym, co będzie do zrobienia w tym kraju po wojnie. Tyle rzeczy. Skonstruować owo quasi-państwo z kantonów historycznych, federacyjnych, demokratycznych, kontynuować, ale rozszerzyć. Zogromnić pracę chrześcijańskich syndykatów robotniczych, które tutejszej masie robotniczej dały dojrzałość społeczną nowocześniejszą i wyższą niż w całej Hiszpanii. Jeszcze prawie połowa ziem tutejszych to dzierżawy. Zamienić i tę resztę na właścicieli, na małe górskie farmy, podbudować wolność polityczną narodu, wolnością gospodarczą jednostki. Przygotowano już dokładny plan wykupu tych ziem przez tych, co je uprawiają. Wykupu? wtrącam. Pana to dziwi, że wykupu? pyta prezydent. A tak, wykupu. Nasz chłop ma głębokie poczucie prawa. On nie chce daru, nie chce zabrać. Chce mieć, móc wykupić. Otóż my postaramy się o to, żeby nasz chłop miał tę możliwość. — Damy mu ją i pełną. Pieniądz, jaki zapłaci, pójdzie zresztą do miasta, rozwinie jeszcze nasz przemysł, usunie z niego obcy kapitał, postawi nowe warsztaty pracy. Ten kapitał będzie pracował i dawał pracę. Będziemy baczyli, aby warunki pracy, jakie stworzy, były słuszne, były chrześcijańskie. — A miasto, panie prezydencie, robotnicy, przemysł, uspołecznienie — Nacjonalizować będziemy to tylko co dojrzało do nacjonalizacji, co ze względu na swój monopolistyczny charakter, na użyteczność publiczną do tego się nadaje. Będziemy jednak od początku pilnie dbali, aby pieniędzmi wyciąganymi z podatków nie sztukować dziur, które w gospodarstwie państwowym uczyni gospodarowanie rozrzutne, lekkomyślne, nieekonomiczne. W moim przekonaniu takie gospodarstwa nie tylko, że nie ułatwiają postępów prawdziwego socjalizmu, ale go kompromitują. Socjaliści niekiedy uważali, że należy i tego bronić. My tego błędu nie popełnimy. Co potem? Mamy już prawodawstwo robotnicze. Będziemy tę sprawę rozwijali dalej. Ale tak przede wszystkim, żeby sam robotnik odczuwał jej skuteczność. Budownictwo robotnicze, szkolnictwo, oświata, kultura mas. Oto rzeczy już u nas zaczęte. Delegaci biorą już udział w zawiadywaniu naszym przemysłem. Przerażało to z początku wielu. Okazało się, że wszystko funkcjonuje sprawnie. Syndykaty myślą o współudziale w zyskach, ale my tutaj nie musimy myśleć za robotników. Okazali swą dojrzałość w dniach przełomowych i niezależność swej myśli. Myślą o sobie sami w ramach kraju. Decydować też będą i własne formy znajdą sami. Oczywiście jesteśmy małym krajem zgubionym w wielkim świecie. Ale niesiemy z sobą jedną z najstarszych tradycji ciągłości rozwojowych tego świata –